That picks the podcast Jenny Williams was killed. Yes. Find something? Animal tracks. is by a in and we becomes a werewolf We Oh, don't hand me the feel just We your time. We it. a The wolf bit you, didn't he? Yeah. Yeah, he did. You wouldn't want to run away with a murderer, would you? Oh, Larry, you're not. You know you're not. I killed Baylor. I killed Richardson. If I stay here any longer, you can't tell who'll be next. Witam Cię Patryku. Witam Cię Jacku. W kolejnej odsłonie sklepiku z horrorami. Dzisiaj mamy do mówienia klasyczną produkcję Uniwersalu pod tytułem The Wolfman. Mm -hmm. Polski tytuł Wilkołak. Złonałem Chennai'em Juniorem. Ale zanim o tym filmie, może coś yy, przytrafiło się Tobie yy, z kina klasy B lub w ogóle coś Cię zainteresowało w kinie ostatnio. Tak, oglądałem, zresztą już przed naszym nagraniu wspomniałem o tym, że oglądałem klasyki disneyowskie, czyli Bombiego na Blu-rayu ładnie wydane, ale widziałem też kontynuację Bambi 2, która była chyba nakręcona w 2006 roku i takie spostrzeżenie kurczę, ostry film. Jeżeli Bambi słyszy twoja mała, nigdy do ciebie już nie wróci, ta, ta, od takich słów się zaczyna druga część filmu, no to nie wiem, jak na to dzieci mogą reagować, no, na pewno niezbyt nie spokojnie. No, po, bardzo ponure. No, dla, dla mnie wiesz, pada śnieg, Bambi krzyczy, mamo, mamo, mamo, jeszcze go nie widzimy. Kamera jakby tak zjeżdża, widzimy Bambiego i słyszy od starego jelenia. Twoja mama do ciebie nie wróci. No. Ale to świetnie brzmi, słyszy od starego jelenia. No. no, wiesz co, no ostre. No. Ale fajnie, fajnie, fajnie, że tak y, przeżywasz. Tak, radzić. tak, tak, tak, przeżywam, wiesz. Muszę się nawet wiesz, zdradzić, że łezki mi popłynęły na tym bambie. <śla> dobrze, dobrze. wrażliwy jestem, wiesz. <śla> <śla> Mogę oglądać, jak mózg zjadają, wiesz, flaki wyrywają i na to kompletnie nie reaguje a takie coś mnie rusza. No. Dobrze, dobrze, dobrze. dobrze. <śla> Taka psychoterapia się robi, nie? <śla> tak, tak, troszkę tak. <śla> no ale daje radę ten Bambi powiem Ci, że, że oglądałem go z wielką przyjemnością chociaż druga część na pewno odstaje troszeczkę od pierwszej ale i tak jestem szczęśliwy, że nie uległ wszystkim tym szeregopodobnym tendencjom, także nie, nie stara się być za bardzo współczesna ta druga część ale raczej zbliżać się do, do pierwowzoru no mnie się, bardzo podoba, mnie się bardzo podoba w pierwszej części postać Tuptusia, Tak, tak, tak. Zwłaszcza kiedy się ogląda wersję nie polskojęzyczną, mm -hmm. nie polski dubbing, tylko właśnie tą oryginalną. Mm -hmm. I dziecko, które podkładało głos pod Tuptusia, kapitalną ma jakby temper głosu, mm -hmm. czy tam intonację. Świetnie, jak tam się on peszy Tuptuś, Super, bardzo tą postać A w, tej, w tej pierwszej części. Pamiętam kiedyś oglądałem y, odcinki Fistaszków które u nas są teraz tak sukcesywnie wydawane i tam w, w materiale dodatkowym była informacja że to pierwszy bodajże serial czy film animowany w którym pod postaci dziecięce podkładają głos dzieci, natomiast już w Bambi było coś takiego i to słychać doskonale że to nie są dorośli, tylko dzieci właśnie podkładają i fenomenalnie się to sprawdza, genialne no. A wiesz co jest ciekawe, że Bambi pochodzi z tego samego roku z którego pochodzi dzisiejszy film, który omawiamy, Wilkołak no widzisz, proszę. Zbieg okoliczności. Dla. Ale wiesz, co, zanim jeszcze o filmie to ja też jeszcze będę ciągle męczył ym, taką wiadomością, którą kurczę już chyba w każdym podcaście powtarzać, czyli Twilight Zone. Ja dla mnie to jest ja zakup już myślałem, sezonu. że o sygnałach wspomnisz, no. To na koniec, to na koniec y, podcastu. Wiesz co, bo y, już nie o samym serialu, y, ale w, zakupiłem Empire, takie pismo. Kojarzysz to jest pismo tak, takie tak, film, tak. filmowe. E, przyznaję, że kupuję w, tak, w, wydanie elektroniczne na iPada tego pisma, ha, ha, ha. ale co ważne, tam jest oceniony mm, wydanie Blu-ray właśnie y, Empire ocenia te, te, ten serial wydany na Blu-rayu, Twilight Zone i w, o, y, oceniona jest na najwyższą ocenę, to znaczy zarówno film sam, jak hmm. i dodatki. Tam, dla mnie jest o tyle ciekawe, że wcześniej w tej kategorii, y, którą Empire tam ma kategorię klasyków, były oceniane takie filmy jak Czas Apokalipsy czy Taksówkarz i nie zdarzyło się jeszcze, żeby tak wysoko oceniono w tym piśmie w tym czasopiśmie serial telewizyjny, tak naprawdę serial telewizyjny klasy B, bez żadnego tam, wiesz, zacięcia, żeby, żeby być kinem artystycznym, tak jak to było w przypadku Czas Apokalipsy czy, czy, czy Taksówkarza nawet. I to mnie tyle zaskoczyło tak pozytywnie bardzo i potwierdza to, to, to co ja staram się tutaj, wiesz, lansować, że, że, że zarówno to wydanie jest świetne, jak i sam serial z strefem roku. Oryginalna seria z 1959 roku jest no, godna uwagi. Tak jakby fajnie, fajnie to usłyszeć, że, że, że nie tylko, wiesz, yy, mnie się tak wydaje, tylko ktoś tam siedząc właśnie w, w, w wydawców Empire uznał, że również warto to zobaczyć. Niekoniecznie tylko dla tych, którzy uwielbiają kino klasy B. To jest fajna wiadomość taka dla mnie. Mhm. No Muszę się skusić w końcu na ten zakup, bo tak mnie przekonujesz od dłuższego czasu, żeby, żeby po to sięgnąć. Warto, ale, ale hmm. dla pocieszenia powiem ci, że. że, że mm... Nie, ale to hmm. dla, czemu dla pocieszenia? Hmm? To nie była smutna no informacja. Bo... <laughs> dla, pocieszenia, że nie masz, dla pocieszenia, że nie masz jeszcze Twilight Zone, powiem ci, że masz Evil Dead 2 na Blu-rayu. Tak, bo, tak, bo... tak. Wiem, wiem że czekał u ciebie, tak. <laughs> Odbiorę. Dobrze, to no. co? Ja, ja tyle, jeśli chodzi o aktualności. No, wiesz co, jest, powiem ci, że nagranie mamy jeszcze tylko o, przed festiwalem filmowym w Gdyni. Ja dzisiaj wyjeżdżam na niego, a odcinek zostanie wypuszczony w momencie, kiedy, kiedy już będę na tym festiwalu. Jestem bardzo ciekaw tego, co się będzie dziać tam, ponieważ zmienił się dyrektor artystyczny, został nim Michał Haciński i tak, widzę, że w, wprowadził tam reformy dość ostre. No jestem bardzo ciekaw tego festiwalu, tym bardziej, że nigdy y, wcześniej nie byłem, ale widzę po programie, że nie ma tam po prostu produkcji przypadkowej, że to nie jest przegląd tego, co się w Polsce tworzyło o, przez cały rok, tylko tego, co, co po prostu w kinie polskim było najlepsze. Także no zapowiada się nieźle. Ja byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, kiedy dowiedziałem się, że Michał Chaciński jest został dyrektorem Festiwalu Gdyni. Ja znam Michała Hacińskiego, to już tobie mówiłem, z TVP Kultura. Myśmy prowadzili taki program tam wspólnie i o tyle dla mnie to jest fajne, że Michał Chaciński jest takim wielkim fanem kina klasy B i w ogóle science fiction i horroru. I, i, i został właśnie dyrektorem najpoważniejszego festiwalu filmów w Polsce, co jest, uważam, dużą zmianą światopoglądową w Polsce. Tym <tak> Także bardziej, gra, że tam gratuluję. było zamieszanie, nie wiem, czy słyszałeś o tym. Nie, nie, nie. Pierwsza informacja, jaka została ujawniona o zmianie dyrektora artystycznego, yy, dotyczyła Janusza Wróblewskiego, że niby on został, wiesz, dyrektorem nie. artystycznym. Po czym pojawiła się informacja, że wcale nie, że on rzeczywiście tam przeszedł jakąś liczbą głosów, ale nie został zaakceptowany przez jakiś zarząd, jeśli to pamiętam. I w efekcie po prostu Michał Haczyński został. No. Było takie drobne zamieszanie. To była już upubliczniona informacja Janusz Wróblewski, nowym dyrektorem artystycznym Festiwalu Filmowego w Gdyni. No i wszyscy tam, o jaj, no... Wiadomo było, że, że rewolucji nie będzie tutaj przy tym człowieku, chociaż trzeba docenić jego zasługi w krytyce filmowej i w dziennikarstwie, Natomiast wydaje mi się, że ten wybór jak Michała Hacińskiego jest trafniejszy. No. No ja już powiedziałem, dlaczego się cieszę. No. Po, poznałem yy, Michała i, i jest to facet, który na pewno jest przyjazny temu, co my robimy. Ciekawe, czy nas słucha. Kurczę, powinienem mu podesłać informację, bo ja akurat nim się w tym, w, tym, w tym wypadku nie kontaktowałem mhm. dotyczący podcastu. Okej, okay, dzisiaj wracamy do, do, do naszego głównego dzisiaj celu, do którego spotykamy się. Omówimy film Wilkołak. Ciekawe jest to, że ten film Wolfman jest ostatnim filmem Uniwersalu, który mm, opowiada o, o nowym potworze. To znaczy, lata 30. były takim czasem, kiedy, kiedy Universal wypuścił najwięcej znaczących filmów horrorów, które spowodowały naro narodzenie nowych potworów, które przeszły do historii kina. Mówię tutaj oczywiście o Drakuli, mówię o nie niewidzialnym człowieku, o mumi. Natomiast patrząc chronologicznie, Wilkołak, pochodzący z roku 1941, jest ostatnim filmem, który wypuścił znaczącego potwora, bo były później jeszcze mniej znane filmy o mnie znanych potworach. Ja od razu powiem, że sam Lon Chaney, które który tu wciela się w rolę Wilkoła, zagrał w filmie Man Made Monster i tam zagrał elektrycznego potwora, natomiast jest to film zupełnie zapomniany, ja go bardzo lubię, ale jeśli chodzi o produkcję Uniwersalu to rzeczywiście Wilkołak jest takim filmem, który kończy, może nie kończy, bo tak naprawdę potwory skończyły się w 1945 roku, ale ja mam takie wrażenie, że po Wilkołaku Universal przestał szukać nowych jakichś dróg, a zaczął odcinać kupony troszkę od tego, co wymyślił, co wykreował wcześniej. I powstała taka cała seria od 1941 roku do 1945 roku, powstała cała taka seria filmów, które ja nazywam Walkami Potworów. To były filmy, które opowiadały historię mniej lub bardziej w sposób naiwny, pokraczny, o historię spotkań tych najważniejszych potworów inwersałów. Tak zwane versusy. <gry> tak, tak, tak. jak naparzał się tam z Drakulą, z potworem Frankensteina, więc to wszystko się tam jakoś mieszało. Natomiast ten film, mam, taki, mam takie wrażenie, jest ostatnim filmem, który, który yy, można uznać za oryginalny. Yy, oryginalny film o, o, o potworach. Wypuszczony ze studia Universal. No wiesz co, jeżeli o mnie chodzi, to przyznaję, że moje spojrzenie na ten film zmieniło się wraz z ostatnią projekcją. Uważałem, że ten film wcześniej jest bardzo skromny i biedny w porównaniu z tam, z Drakulą czy Frankensteinem. Natomiast teraz musiałem zweryfikować swoje zdanie. Nie? Dobra, tr trzyma poziom, trzyma poziom. Mhm. Później Trzymaj... rzeczywiście jest takie rozmienienie się na drobne. Troszeczkę w przypadku tych produkcji Uniwersalu, ale ten film... Zresztą to trzeba otwarcie powiedzieć, że Wilkołak zdecydowanie nie jest tak słynną postacią jak Dracula czy Frankenstein. E I nigdy chyba nie, nie stał się tak popularny. Zresztą sukces, wątpliwy sukces o ostatniej produkcji pod tytułem Wilkołak z Benicio ben Del Toro wskazuje na to, że jednak rzeczywiście ta postać nie jest dostatecznie e popularna. Natomiast e no jest ciekawa, ciekawa, tak? No. Chociaż trudno mi się do niej tak jednoznacznie ustosunkować. Ona nie jest tak mroczna jak yy, Drakula i nie jest takim potworem jak, yy, jak Frankenstein, prawda? To jest chyba najbardziej ludzka z tych wszystkich postaci, potworów, prawda? Wiesz co, to może przejdziemy mhm. do, do, do, zaraz do fabuły, bo nie wszyscy może znają ten film, no to ale wiesz co... Na pewno, to, to tutaj to w, z... w tym przypadku trzeba jakby... Ja, ja zaraz to zrobię, przybliżyć. ale wiesz co, ciekawe jest to rzeczywiście, jak tylko w dwóch zdaniach nawiążę do tego, o czym ty mówisz, jest tak rzeczywiście, że Wilkołak, ten, ten, ten Wilkołak George'a Wagnera, którego dzisiaj omawiamy, jest chyba z tych wszystkich potworów taką najbardziej tragiczną postacią, bo, bo zaraz to wyjdzie z opowieści mojej. On To przeobrażenie Laila Talbota w Wilkołaka jest nieświadome. Mało tego, on jakby męczy go ta cała sytuacja, w przeciwieństwie do Drakuli, który jest jak najbardziej... Świadom tego, co robi innych, że krzywdzi, inne, inne osoby, Monstrum Frankensteina oczywiście jest pokraczne i, i, i próbuje sobie jakoś radzić w życiu, ale, ale jest jednoznaczną postacią, to znaczy, jest jaki jest. O kurczę, to jest jak cytat z jakiegoś polskiego, wiesz. Pop, pop. pop gwiazdy. Jest jak jest. Monstrum Frankensteina jest jak jest. Natomiast z Wilkołakiem jest ten, jest ten problem, że on stał się niejako ofiarą, prawda? Bezwolną ofiarą klątwy, tak naprawdę. I, i wykonuje wbrew sobie. Jest jakby, jest jakby unieruchomiony w ciele bestii. Frankenstein. Wilkołak. Wilkołak. Bo Frankenstein, Frankenstein, jak mówię, jest, jest postacią jednoznaczną. To znaczy, został stworzony z martwych części, zresztą morderców, psychopatów. I, i, i nie ma tam. Jest, jest, można powiedzieć, że jest takim robotem, prawda? Te członki się poruszają. A zresztą, wiesz co, mówimy o Frankensteina, Frankensteina powinniśmy mówić o Wilkołaku, bo to, o Frankensteinie pewnie jeszcze będzie okazja powiedzieć w naszym podcaście. To może wiesz co inaczej. Może ja rzeczywiście streszczę film, Wilkołak jest historią <śmiech> amerykańskiego mężczyzna, amerykańskiego człowieka, który przyjeżdża odwiedzić swojego ojca gdzieś w Europie, możemy domyśleć się, nie jest do końca powiedziane, które to jest państwo, gdzie to się dzieje dokładnie i, i, i będzie o tym okazja powiedzieć, dlaczego tak się stało. Ojciec tego człowieka, człowiek nazywa się Lyle Talbot, ojciec tego człowieka jest takim arystokratą, ma, ma, ma dworek, zajmuje się obserwowaniem gwiazd, ma teleskop, syn zresztą pomaga mu w uruchomieniu tego teleskopu i sprzedaje taką informację swojemu synowi, że okolica, którą odwiedza, nie do końca odpowiada temu tej rzeczywistości, jaką on zna z amerykańskiej prowincji lub w ogóle z, z amerykańskiego stylu bycia, że ludzie to są przywiązani do jakichś przesądów i to rzeczywiście się sprawdza, ponieważ w okolicy przebywają cyganie. Lyle Talbot zakochuje się w miejscowej dziewczynie Odwiedzają razem zresztą takie miejsce, w której, w której znajdują się cyganie gdzieś tam na obrzeżach miasteczka. Odwiedzają w celach rozrywkowych, ponieważ tu warto powiedzieć, że cyganie prowadzą rodzaj, jak to powiedzieć, taki, taki, takiego cyrku. Są jakieś takie zabawy tam prowadzone, grają na różnych instrumentach. Jest również postać... Cygana, który, który wróży z rąk, przewiduje przyszłość i nieszczęście polega na tym, że cygan, o którym przed chwilą wspomniałem, jest dotknięty, dotknięty przypadłością, jest po prostu wilkołakiem, który, który w nocy zamienia się w wilkołaka i nieszczęście polega na tym, że ten cygan... Yy kiedy zamienia się w Wilkołaka, napastuje jedną z miejscowych dziewcząt i Lyle Talbot, śpiesząc jej na pomoc, zostaje ugryziony przez, przez Wilkołaka, co pociąga ze sobą przeniesienie tej klątwy na Talbota. Tutaj chyba musimy wziąć pod uwagę, że to wilkołactwo w filmie Wagnera jest tożsame z wyścieklizną, to znaczy w podobny sposób się przenosi. No i Talbot nie wiedząc o tym, że, że, że jest wilkołakiem, w dzień jest, powiedzmy, normalnym człowiekiem, który próbuje jakoś tam funkcjonować, dalej, dalej, dalej zajmować się um, jakby, jakby nie randkami, ale, ale, ale um, wzbudzić sympatię tej dziewczyny lokalnej, ale w nocy zamienia się wilkołaka i um, robi to, co robią wilkołaki w filmach, czyli przechadzając się w nocy gdzieś po cmentarzach, po, po, po lasach napada na um, biednych autochtonów Ojciec jest tego również nieświadomy. Finał jest, dosyć, finał jest dosyć dramatyczny, może nie będziemy do końca zdradzać, ale też nie chciałbym chodzić takie takie konkretne szczegóły, bo one zaraz to się będą pokazywać, kiedy będziemy analizować sam film. Wydaje mi się, że w najprostszy sposób tak, tak przedstawia się fabuła tego filmu. Co sądzisz? Tak, wydaje mi się, że na tym można poprzestać. Mhm. Bo to wyjdzie po prostu w trakcie naszej rozmowy, co się później dzieje, a poza tym no, ta fabuła jednak no, nie jest jakoś tak specjalnie zaskakująca. Ona się toczy tak, jak, jak można przewidzieć. Już po tym wstępie, tak? Dobrze. No to możemy jechać dalej i rozmawiać sobie na temat Wilkołaka. Dobra, <śmiech> słuchaj. Ważne jest w tym filmie to, że rzeczywiście Universal zatrudnił do tego filmu wtedy największych gwiazd tak, studia. Y y y. Sam Lon Junior nie był wtedy jeszcze gwiazdorem, tak naprawdę stało się właśnie po, to po tym filmie, chociaż miał już za sobą rolę w filmie Myszy i Ludzie na podstawie Steinbecka. Ale jego nazwisko późno. po prostu mm -hmm. było kojarzone z jego ojcem, więc to tutaj dokładnie, sprawa dokładnie. była doskonale ułatwiona. Tam było, w większość obsady tworzyli ludzie, którzy byli nominowani do Oscarów, którzy dzisiaj chyba nie są specjalnie jakoś kojarzeni i rozpoznawalni. Za wyjątkiem chyba byli Lugosi, prawda? No i klona. Reńca. No i Kloda Reynsa, tak, który, e, zgodzę się tutaj, bo w, na płycie, którą mamy są materiały dodatkowe i wśród nich jest komentarz historyka filmu, e, który chyba nie podołał jednak tej roli do końca, on gra ojca. Prawda? Naszego wielkołaka tak, Trudno tytułowego. sobie w ogóle wyobrazić, jeśli się wie, jak wygląda Klot Reins i Lonczynaj Junior, że łączy ich jakaś biologiczna więź. Wiesz, naprawdę? co? Też się nad tym zastanawiałem. I no, są takie przypadki. Natomiast wydaje mi się, że ten ojciec powinien być bardziej taki stanowczy, bardziej taką, mieć więcej charyzmy. A on jest takim po prostu miłym Gogusiem troszeczkę. Tak, jest miękki. Jest no, miękki. A wydaje mi się, i dlatego nie do końca jest to przekonujące te wszystkie partie dialogowe, które padają z ust właśnie ojca, jednoznacznie jakby tak sugerują, że to miał być silny, silny facet raczej, nie? który tutaj za prowadza porządek. Tym bardziej, że sytuacja wyjściowa przecież... E Nasz bohater przybywa do swojego ojca po długiej rozłące spowodowanej tym, że starszy syn miał przejąć majątek i ten młodszy po prostu się obraził i wyjechał. Jakby no, wyraźnie wskazuje na to, że tutaj były rządy silnej ręki sprawowane. Natomiast widzimy kloda który, który nie jest jakiś taki specjalnych gabarytów i też nie zachowuje się jakby miał pełnię władzy, a tak w rzeczywistości chyba je, jest z tą postacią. Tak, tak, tak, zgadza się. Wiesz co, panuje tutaj rzeczywiście taka bardzo familijna atmosfera. To wygląda tak, jakby rzeczywiście wyjechał na weekend do innego miasteczka, a nie wracał po latach jak syn marnotrawny. Rzeczywiście tutaj fabularnie to jest położone. Ale jeszcze chwilę zatrzymamy się przy tych aktorach. Mm -hmm. Wspomniałeś, że pojawia się to Claude Reigns. On był rzeczywiście wtedy gwiazdorem Uniwersalu. Przypomnę, omawialiśmy film z nim Niewidzialny Człowiek, który tak naprawdę spowodował, że Claude Reigns stał się rozpoznawalnym aktorem filmowym, bo on wcześniej miał doświadczenie teatralne i zaczął grywać w filmach, w filmach Uniwersalu. Pojawia się tutaj Bela Lugosi, który bez wątpienia w tym okresie był największym obok Borisa Karolowa gwiazdorem Uniwersalu. Wtedy był tak naprawdę Lugosi u szczytu, jeśli nie kiedy, kiedy grywał w Rakuli, ale to jest jeszcze, jeszcze ta bardzo dobra część jego kariery aktorskiej Lugosiego, bo potem było gorzej. Mhm. Mogę? Wbić, bo jak już jesteśmy przy Bali Lugosi to wydaje mi się, że on dostał ten angaż w tym filmie nie dlatego nie tylko dlatego, że był popularnym aktorem, ale też ze względu na swój akcent, prawda? Już mówiliśmy o tym w przypadku y, przy, przy okazji Drakuli natomiast tutaj wyraźnie po prostu jest słyszalny ten akcent, który idealnie pasuje do postaci Cygada, którą Lugosi odtwarza, a poza tym wydaje mi się, że plan był też taki, że Lugosi jako Niejako namaszcza po prostu swojego następcę. Przecież Lonczanej Junior gra też potwora, a wcześniej potwora grał czyli Dracule Bela Lugosi. Więc możliwe, że tu też chodziło o pewien taki zabieg, ale możliwe równie dobrze, że tutaj za bardzo popłynąłem z interpretacją. Nie, ale to jest <laughs> bardzo ciekawe. Akurat to mi się bardzo podoba. Nawet jeśli to jest, wiesz, dzisiaj. To się sprawdza, ta, ta logika, o której mówisz, to, to jest to bardzo ciekawy wątek. Rzeczywiście, że Bela Lugosi yy, well Dracula namaszcza mm. nowego potwora Uniwersalu, tym bardziej, że to się sprawdziło. Wilkołak i, i stał się bardzo popularny i sam Lon Cheney Jr. jako jedyny aktor yy, Uniwersalu odegrał do 1945 roku wszystkie, przy wszystkich filmach o Wilkołaku właśnie Loncenej grał Wilkołaka. To jest pięć filmów, w jakich on zagrał, bo różnie to było. Bela Lugosi na przykład nie zawsze grywał Drakule mówię w kolejnych odsłonach Uniwersalu, czy to był w Domu Drakuli czy w Duchu Drakuli Na przykład Bela Lugosi odgrywał wspaniale rolę Igora, pomocnika Frankensteina, to, to też będzie okazja o tym kiedyś powiedzieć, ale wcielał się na przykład w rolę również Monstrum Frankensteina. A sam Lon Junior, jeśli chodzi o Uniwersal. Najbardziej znany jest z roli Wilkołaka oraz z roli Mumi, którą przejął od Borisa Karlofa. Ale jeszcze wracamy do obsady. Podsumowując, mamy więc luna Schnee'a Juniora, mamy Kloda Reńca, mamy Beryl Lugosiego. Jest tu jeszcze jedna postać, zupełnie dzisiaj zapomniana, to o czym powiedziałeś na początku, ale dla mnie szczególnie atrakcyjna w sensie tej, tej, tej, tej, tego rodzaju aktorstwa, jakie ona uprawia. To jest Maria Uspenskaja. Ona tutaj gra y, Gypsy Woman, taką kobietę, cygankę, która zajmuje się zarówno y, Lugosim, zresztą on chyba gra ojca w tym filmie Lugosi, Mary Uspenskai, a później zajmuje się, opiekuje się Lylem Talbotem, który, który właśnie jest jest poddany tej klątwie wilkołactwa. Maria Uspenskaja, jak, jak samo nazwisko wskazuje, pochodziła z Rosji i była bardzo znana w światku Hollywood. Ona prowadziła szkołę aktorską, grywała w filmach Universalu. Była również, jak wspominałeś, nominowana do Oscara, nie za ten film, ale wydaje mi się, że to jest, stworzyła swoją najlepszą rolę, mówię o wilkołaku. Zresztą ona się pojawia później w kontynuacji filmu Wilkołak. Mówię o niej dlatego tak dużo, że... Ym, jest, o ile ja Lugosiego dobrze znam z innych filmów, to jednak Maria Uspenskaja w tym filmie była dla mnie odkryciem. To naprawdę jest ciekawa postać tu przez nią stworzona. Wierzy się w to naprawdę, że to jest cyganka, co nie? Mhm. Tak, tak. to jest bardzo utalentowana aktorka, która już kilkakrotnie, kiedy występowała w Wilkołaku, była nominowana do Oscara, ale mhm. no, nie, nie pamięta się już dzisiaj o niej. Ale jak się zobaczy Wilkołaka, to widać pewien kurz taki aktorski. I takie, no, dobre, dobre porządne aktorstwo. Bo, bo rzeczywiście czuję się tą postać, e, choć nie w takim stopniu jak Lączanej Junior. Przecież on, ten facet wymiata po prostu w tym filmie. No i to jest, dosk on po prostu doskonale gra. To nie jest, wiesz Jacek, za chwilę się będziemy kłócić, ja już to czuję. Ale nie, Bela nie, nie, Lugosi był doskonale obsadzony. Tak nie. samo można powiedzieć o Karlofie, ale to nie są takie wyżyny aktorskie jak Lączanej Junior moim zdaniem. Jacek, ten facet naprawdę jak y, pada tam z ust jego wybranki, nie, z ust y, narzeczonego jego wybranki mm. padają takie słowa, ten facet ma coś tragicznego w sobie, uważaj na niego. I on Aha. rzeczywiście jest y, tragiczny. Świetnie, świetnie się po prostu w, y, świetnie się broni ten film właśnie dzięki Czenejowi junioro, Juniorowi. Bo możemy się zachwycać Lugosi, bo on ma, ma taką aurę roz, roztacza, tak samo Ka e, Boris Karlov. Ale oni, oni nie, nie dają tak rady aktorskiej jak Lonczanej Junior. Nie wiem, zgodzisz się ze mną czy nie? Wolałbym, żeby się nie zgodził, wtedy byśmy się pokłócili i Bo by... byłoby ciekawie. ciekawie. To, to... Yy, nie, ja uważam, że wiesz co, no ja mam ogromną słabość do tych filmów, więc ciężko będzie teraz, wiesz, jeśli, jeśli, jeśli mówisz coś dobrego, to ciężko będzie mi stanąć w opozycji. Ale powiem coś, co może dopowie to, to o czym ty mówisz. Rzeczywiście Lonczanej Junior w tym filmie jest... Yy... Robi, robi coś niesamowitego. To znaczy jego, jego postać jest tragiczna i, i, i to, w jaki sposób on gra zostało niejako przeniesione z wcześniejszych doświadczeń, jakie miał właśnie Junior grywając w filmie Myszy i Ludzie, o którym wspomniałem, gdzie grał takiego dobrotliwego olbrzyma. I tutaj jest parokrotnie taka scena, kiedy on widząc, co się z nim dzieje zaczyna płakać. Są takie sceny, co, co jest rzeczywiście zdumiewające, jeśli mówimy o filmach o potworach. Jest tutaj tragizm, ale może dwa słowa na temat samego y, Juniora. Słuchaj, ten facet miał naprawdę pod górkę, ponieważ jak sam wspomniałeś, jego ojciec był słynnym aktorem i zresztą prekursorem charakteryzacji filmowej. O tym mówiliśmy przy okazji już w wcześniejszym jakimś podcaście, więc nie będziemy się tutaj roz, y, jakby zatrzymywać się dłużej na tym. Ale rzeczywiście jego ojciec zabronił. Dosłownie zabronił mu, y, żeby szedł w fach aktorski i y, nawet tam chyba chodziło o to, że on chciał, żeby był hydraulikiem jego syn, co jest ciekawe. Y, no i tak się stało, że przedwcześnie lączonej senior zmarł zresztą miał zagrać Drakulę, ale nie dożył tego momentu i wtedy po śmierci musiał umrzeć, umrzeć ojciec, żeby Junior został aktorem i rzeczywiście zmienił wtedy imię na Loncze'ej Junior, on przecież się tak nie nazywał. To, to był wymóg studia, tak. to znaczy że studia uh -huh. zażyczyło sobie w sposób taki marketingowy, żeby żeby popchnąć, tak jak powiedziałeś. Może on nie był znanym aktorem wtedy, kiedy grywał w, w, grał w Wilkołaku, ale chodziło tu o zabieg marketingowy. Oto senior, który był bardzo popularny i znany widzom amerykańskim. Teraz pokazujemy wam również potwora, którego odgrywa jego syn. I Junior rzeczywiście udowadnia w tym filmie, że jest aktorem, podołał temu temu zawodowi. Mało tego, stworzył, tak jak, tak jak powiedziałem na samym wstępie, postać niezapomnianą. Jest to jeden z trzech najbardziej rozpoznawalnych potworów w uniwersalu. Powstały w latach 30. i 40. -tych. Obok Drakuli i potwora Frankensteina to jest, nawet bym go wyżej stawiał niż mumia, właśnie którą stworzył mhm. Karlow, jeśli chodzi o, o, o rodzaj kreacji na ekranie. Mhm. Wiesz to tylko tak jak mówiłem na początku, wydaje mi się, że to jednak nie można... Wilkołak jest bardziej znany yy, osobom zainteresowanym Studium Universal i w ogóle horrorem, mimo wszystko. Oczywiście, jak się wspomni nazwę, no to od razu wszyscy wiedzą, że jest to człowiek, yy, wilk, wilkołak. Natomiast niekoniecznie będą pamiętać... Yy, tytuły filmu, i w ogóle, kto, kto w tym wystąpił. Już przy okazji Drakuli mówiliśmy o tym, że ten film chyba jednak nie jest tak popularny, jak mogłoby się wydawać. prawda? Że są popularne bardziej inne osłony z Drakulą w roli głównej, a Wilkołak wydaje mi się nieco zapomniany. Tym bardziej z, z, zwróć uwagę na to, że kiedy się pokazywał nowy Wilkołak, ten ostatni z Benicio del Toro, to nie przypominam sobie ani jednego artykułu, ani jednej notki jakiejkolwiek, w której odnoszono by ten film do Wilkołaka z Lonejem Chaneyem Juniorem. Co jednoznacznie jakby tutaj świadczy o tym, że, że trochę jest ten film jakby zapomniany. To jest ciekawe o tyle, że estetycznie ten, ten nowy Wilkołak nawiązywał do filmu, o którym dzisiaj my omawiamy. Przede wszystkim mm. działo się w XIX wieku. Podobnie jak ten film gdzieś tak może na przełomie wieków się dzieje i, i, i ewidentnie moim zdaniem nawiązywał stylistyką do, do, do tego wilkołaka właśnie Wagnera, który dzisiaj mamy do omówienia. Ale też mówili, mówiliśmy chyba już o tym w aktualnościach naszych, że powstaje nowa wersja wilkołaka przeznaczona już tylko na rynek DVD, która będzie bliższa właśnie temu wilkołakowi, o którym, o którym dzisiaj rozmawiamy. Natomiast mhm. chyba powinniśmy wrócić już do samego filmu, bo na razie yy, mówimy o tym, co wokoło, co związane poniekąd z samym filmem, a nie o samym filmie. Więc... To powinniśmy się mhm. skupić może na, na produkcji, a potem opowiemy jeszcze, mhm. coś takiego fascynującego w tym filmie, co nas tak bardzo zachwyca w tym filmie. Ważne jest to, żeby powiedzieć, że to nie jest pierwsze spotkanie Uniwersalu z tematem Wilkołaka, ponieważ w roku 1935 powstał film jeszcze mniej znany niż, niż ten, który dzisiaj omawiamy, czyli Wilkołak z Londynu i ten film nie zrobił jakiegoś wielkiego sukcesu komercyjnego, nie sprzedał się i na kilka lat ten temat Wilkołaka został odsunięty w studiu Universal. Ja znam ten film, Wilkołak z Londynu. On, sama postać Wilkołaka różni się rzeczywiście, jeśli chodzi o charakteryzację, chociaż tam rzeczywiście też robił charakteryzację do tego filmu Wilkołak z Londynu, Jack Pierce, ale są pewne takie tożsame fragmenty, niektóre nie, ale historia jest oczywiście zupełnie inna i dopiero w 1941 roku znów postanowiono podjąć się tematu Wilkołaka. Co ciekawe, tutaj scenariusz napisał bardzo zdolny facet, mówię o Korcie Siódmaku, to jest facet, który pracował na stałe z Universalem i trzeba uznać, że jest to jeden ze zdolniejszych scenarzystów filmowych, które pracowali, którzy pracowali w studiu Universal. I chyba to sprawia, że ten film jest tak ciekawy, bo Siódmak. Yy... On sięgnął do podań jakichś takich europejskich. Sam stworzył troszeczkę tę mitologię, ale rzeczywiście nie oparł się, tak jak w przypadku drakuliczny Frankensteina na jakiejś literaturze, konkretnej jakiejś książce, ale zaczął opracowywać podania, mity, legendy, nawet bajki, bo można to zwrócić uwagę przecież nawet na Czerwonego Kapturka, braci Grimm. I to wszystko jakoś sprytnie połączył, tworząc tą mitologię Wilkołaka, która później jest kontynuowana przez wszystkie filmy. Te słynne zdanie, że Wilkołak zawsze Próbuje zabić, zamordować osobę, którą najbardziej kocha. Pojawia się w tym filmie właśnie I to jest tworzone przez, przez Siodmaka. Natomiast wspomniałeś o tym wcześniejszym filmie, w którym też robił charakteryzację Jack Pierce, co też wspomniałeś i przekniesz mnie za chwilę, ale wydaje mi się ten wilkołak mi się bardziej podobał, ten wcześniejszy. Wiesz co, on się, co ciekawe, pojawił się u nas. Można zobaczyć na, na naszym fanpage y, Facebooku, raz y, pewnego razu była twarz tygodnia i zdjęcie się pojawiło tego wilkołaka. No, ta, a w, a, na wiesz, pewno a to... wiesz dlaczego? Bo ten wilkołak mi się wydaje troszeczkę odro, odrobinę przesadzony. Wil, ten ten y, y, y, y, Cheneya. Tak, y, a mm -hmm. dlatego, ponieważ podkreśla się przez cały film, że to człowiek przeistacza się wilka, podkreśla się tą ludzką stronę i to było widoczne w wilkołaku w Londynie, że to jest jednak człowiek, który przeistoczył się w wilkołaka, natomiast tutaj to nie jest odpowiednio zaakcentowane. I dlatego wydaje mi się, że jest odrobinę przesadzone. To tak jak jest problem troszeczkę z Frankensteinem, którego grał Robert De Niro. Znaczy Frankenstein, z potworem Frankensteina, mm -hmm. bo, który też jest przesadzony. Tylko, że tam była chyba też forma taka zabawy. Właśnie ta, ta, ta przesada miała. Był taki zamysł. Natomiast tutaj no, odrobinę, odrobinę za daleko, ciut za daleko. No. No, rzeczywiście ta charakteryzacja zastosowana przy wieniu Wilkołak 1941 roku jest bardzo ekspansywna w porównaniu z tym co mogliśmy zobaczyć w Wilkołaku z Londynu. Rzeczywiście jest duża różnica, warto porównać te dwa typy charakteryzacji. Nie wiem, ja jestem, ja jestem fanem zarówno jednej, jak i drugiej odsłony Wilkołaka, jeśli chodzi o to, jak on wygląda. Ale jeśli mówimy o charakteryzacji, to może warto powiedzieć, co działo się na planie filmowym. To znaczy, fakt jest taki, że Jack Pierce i Longshotney Jr. nie przepadali za sobą. Oni wręcz prowadzili wojny mniej lub bardziej sobie dokuczali. Różnie mówi się na temat tej charakteryzacji, jak długo spędzał, jak wiel... długi czas spędzał łączenej junior na fotelu u Jacka Pierce'a. Ja wyczytałem, że trwało to około 4-5 godzin mm -hmm. dziennie, bo tutaj trzeba zwrócić uwagę, że Jack Pierce, który bez wątpienia był geniuszem charakteryzacji filmowej, jednak posługiwał się metodami, które z dzisiejszego punktu widzenia są no przestarzałe. On używał, miał swoją walizeczkę, w której nosił różnego rodzaju części, gumy, nosił nosił yy, jaka, bo właśnie z sierściaka zrobione są włosy wilkołaka, Ona, ta sierść była bardzo sztywna i y, studio Universal zresztą stworzyło taką legendę, że Jack Pierce każdy włos osobno przyklejał do twarzy yy, Juniora, natomiast nie jest to prawda. On miał specjalne, gotowe już takie fragmenty, rodzaj golfu, rodzaj perułki, rodzaj bakobrodów i to wszystko przyklejał osobno. Jednak co warte podkreślenia i na czym polegała tortury, którym był poddawany Junior. Tortury w cudzysłowie, chociaż do końca właśnie nie jest wyjaśnione, czy Jack Pierce robił to specjalnie, czy, czy przypadkowo, ale kiedy już nałożył całość tych włosów, jaka wyczesał na, na, na, na, na aktorze, to jeszcze używał lokownicy takiej, to się chyba tak nazywa. Lokówki, przepraszam. Lokówki, tak żeby żeby końcówki tych włosów skrócić właśnie pod wpływem gorącego, gorąca po prostu i często zdarzało się, że on parzył mhm. sam, twarz Juniora, co, co co oczywiście powodowało wybuchy złości u, u, aktora i mówi się tak, że Junior miał pewne kompleksy wynikające z tego, że jego ojciec sam sobie był w stanie wykonywać charakteryzację filmową, tak jak powiedziałem to już, że senior Cheney był mistrzem charakteryzacji filmowej kina niemego, natomiast Junior nie miał takich umiejętności, poddawał się właśnie temu geniuszowi Piersa i podobno Piersk pił z tego. Natomiast zdarzało się też tak, że Cheney, który już wtedy zaczął nadużywać alkoholu, pojawiał się piany w miejscu pracy Piersa i robił burdy, co nie przysporzyło jakby sympatii Piersa. Mało tego, w późniejszych odsłonach Wilkołaka Piers powiedział oficjalnie szefom Studia Uniwersalu, że on nie będzie robił charakteryzacji Cheneyowi, bo się po prostu nie znoszą i, do, i robił to jeden z jego asystentów. Do tego doszło. Widać pewną precyzję właśnie w wykonaniu i, staranną, i staranność w wykonaniu właśnie tej charakteryzacji, która jest, jak dzisiaj się ogląda, wydaje się być bezbłędna po prostu. O czym uznałem to za przesadę, ale tutaj nie widać, co wykonane było z jakiego tworzywa, prawda? Czy nie? Czy nie zgadzasz się ze mną? Nie, ja, ja znaczy widzę oczywiście, że na przykład nos jest gumowy, to troszeczkę widać. Nie są to tak elastyczne materiały, jakich dzisiaj się używa w współczesnym kinie, ale tak to po wszystko... nie, nie przeszkadza. No to jest wszystko sztywne oczywiście, ale i tak wygląda doskonale, się prezentuje. Nie mam wrażenia, że ktoś udaje po prostu wilkołaka, że człowiekowi została nałożona jakaś maska, bo jakoś wzajemnie się to wszystko o, pokrywa. Tym bardziej, że mamy tutaj do czynienia z tym, co jest chyba największą atrakcją, jeśli chodzi o samego potwora albo jedną z większych atrakcji. To znaczy mamy tutaj pokazany, pokazany proces przemiany bohatera w, z człowieka w wilkołaka i zrobienie tego, technika realizacji tej przemiany no, naprawdę wymagała bardzo, bardzo dużo ciężkiej pracy. Robione to było w sposób... no zupełnie porażające, jeśli dzisiaj się pomyśli o tym, jaką mamy technikę. Aktor był sadzany, czy to na krześle, czy na jakimś innym w miejscu, gdzie, gdzie, gdzie po prostu ta przemiana się dokonywała. Nie ma, nie ma takich scen, że, że ta przemiana następuje w... No. Nie, ma, nie, ma, nie ma czegoś takiego, że ta przemiana następuje w ciągu, ja wiem, biegu na przykład Wilkołaka, bo to byłoby trudno, trudne do zrealizowania, ale wilkołak zamienia się tutaj, przed na krześle, jakby krok po kroku widzimy tą przemianę, ty, ty, tych włosów jest coraz więcej na jego ciele, pojawia się ta maska, ten, te, te zęby, nos, o którym mówiłem i to wszystko było robione w sposób no, bardzo ym, specyficzny, to znaczy aktor siadał na, na, na, na miejscu, gdzie była charakteryzacja robiona, nakładano na, nią, na niego część charakteryzacji, on schodził z planu, znowu nakładano część charakteryzacji siadał ponownie, a żeby wszystko się zgadzało, pracowały dwie kamery, które były ustawione pod kątem, przed tymi kamerami na szybach były narysowane dokładnie sylwetka aktora, tak żeby kiedy on siadał w miejsce zgadzało się to, żeby, żeby nie było takiego momentu, że, że ta głowa czy, czy, czy nogi, które się pojawiają w innym miejscu. Ja nie wiem, czy to precyzyjnie tłumaczę, ale widać to jest taki e e motyw przenikania obrazów i czasami nie wszystko się zgadza oczywiście w tym, w tym przejściu z jednej fazy do drugiej, kiedy, kiedy człowiek zamienia się w wilkołaka, ale rzeczywiście robi to duże wrażenie, a jeszcze mało tego, kiedy wie się, że wymagało to bardzo dużo pracy. W późniejszym w pierwszych etapach robiono takie rzeczy, że na przykład kiedy, kiedy lączonej przemiana następowała w łóżku, to odlewano na przykład z gipsu poduszkę za nim. On na przykład kładł się na, na tej poduszce, potem tą poduszkę odlewano, odciśnięcie tej głowy na poduszce, wszystko to odlewano w gipsie, żeby kiedy aktor kładł się, tak poduszka już się nie odkształcała w tych kolejnych etapach Kolejnych, kolejnych etapów przekształcania się w wilkołaka. No, są to takie skomplikowane rzeczy techniczne, ale trzeba to o tym pamiętać, jeśli bierze się pod uwagę, jak te filmy, w jakich warunkach były kręcone. Mhm. Ale wydaje mi się, że jednak to nie zajmuje zbyt wiele miejsca, te, te sceny tej przemiany w, sam, w samym filmie I, i przyznaję, że łatwo je przeoczyć. No, nie, nie są one odpowiednio zaakcentowane. Natomiast i tak jest to postęp w stosunku do Drakuli, gdzie, gdzie w ogóle nie było widać przemiany, prawda? Zgadanie. Bo Drakula znikał i ewentualnie w jego miejsce pojawiał się nietoperz. Natomiast tutaj rzeczywiście jest to jakiś krok na, naprzód. Natomiast wszyscy, którzy jeszcze nie widzieli filmu, nie mogą się nastawiać na to, że będzie to taka przemiana, jaką dziś można obserwować w kinie, bo rzeczywiście ówczesna technika na to po prostu zwyczajnie nie nie pozwalała. Tak, tak, ale to jest jeszcze coś, co warto powiedzieć o filmach w ogóle Uniwersalu z lat 30-40. Tu nie ma takiej Wiesz, nie ma takich elementów gor, że jakieś kości się odkształcają, nie mamy wchodzenia taki, to, w jakąś jakieś taką anatomię mm -hmm. przemiany człowieka w wilka, co widzimy w późniejszych filmach różnego rodzaju o wilkołakach. Tutaj to jest na zasadzie takiej przemiany zewnętrznej, to znaczy widzimy nakładające się poszczególne etapy przemiany te, te, te, te, te, te, jakby włosów, zębów, nosa. Jest to, jest to mimo wszystko stylowe i bardzo subtelne. Warto podkreślić, że film, zdjęcia tego filmu trwały trzy tygodnie, tyle powstało ten film. Film powstał w 1941 roku, premiera miała miejsce 25 listopada, parę tak naprawdę chwil przed tym, zanim Ameryka przystąpiła do II wojny światowej. W 1942 roku, na początku 1942 roku ten film już zarobił milion dolarów, więc stał się kolejnym wielkim sukcesem studia. Zaraz po skończeniu tego filmu, to też jest to tożsame do filmów, jeśli mówimy o filmach klasy B, niemal cała ekipa zaczęła dwa tygodnie później realizować kolejne filmy. Nie było czegoś takiego, że, że, że był jakiś oddech. Tam wtedy powstał zaraz po Wilkołaku, jeśli dobrze pamiętam, Duch Drakuli albo Dom Drakuli. Ale co ciekawe, scenograf do filmu Wilkołak zrobił scenografię później do filmu Hitchcocka Północ-Północny Zachód, a operator filmu Wilkołak pracował przy filmie Sznur, czyli Rope, również Alfreda Hitchcocka. To jest taki, taki wydaje mi się, ciekawy wkręt, że później ta ekipa pracowała przy filmach Alfreda Hitchcocka. Jest... No, ja może przejdziemy powoli już do samym filmu, bo tak mało, mało wspominamy o konkretnych tutaj scenach, które się pojawiają. W tym Proszę filmie. bardzo. Wszystko mówimy jakby około. Jest jedna scena, która mnie zachwyciła, która jest niezwykle prosta. Ale wydaje mi się bardzo fantastyczny po prostu zabiegiem. Kiedy bohater pojawia się w domu swojego ojca, chwilę później widzimy go, jak ogląda całe miasteczko przez teleskop. Nic nadzwyczajnego w zasadzie można by było tą scenę przeoczyć. Natomiast uznałem, że to jest bardzo ciekawe, y dlatego że właśnie w ten sposób... Odbywa, odbyła się w tym filmie charakterystyka tego całego miasteczka, które od, odegra jakąś rolę przecież w całej fabule filmu. To o czym wspominałeś na początku, że jeszcze do tego wrócimy, no to ja do tego wrócę, że w zasadzie nie wiadomo, gdzie to miasteczko jest zlokalizowane, bo są różne sygnały, często sprzeczne. W wcześniejszych wersjach scenariusza było chyba zaznaczone, że to miasteczko jest położone gdzieś w Niemczech, tak, prawda? Ja wiem, że w Siodmak w swoim scenariuszu napisał, że jest to Walia. Tak, ale we wcześniejszych wersjach jest, że to jest Niemcy. Później niby, że Walia, ale nie jest zaakcentowane w filmie, że jest to rzeczywiście walijskie miasteczko, bo obawiano się po prostu o jakichś takich negatywnych reakcji ze strony walijczyków, ponieważ tam padają jakieś takie nieprzychylne wkręty dotyczące właśnie tego miejsca, w którym toczy się to, to jest, akcja, to jest akcja filmu. To jest dokładnie ten fragment Patryka, o którym ja mówiłem, kiedy mm -hmm. ojciec y, Laya Talbota mówi, że musisz wziąć pod uwagę, że tutaj ciągle dominują takie y, prymitywne tak, myślenie tak, o świecie, o, o, to, o, to, o... O, o, o, o tym, o, o, o, o tym zabobonach i to mogło to Uniwersal uznał, że to może mm -hmm. obrazić y, mm -hmm. y, mieszkańców Walii, czy w ogóle mieszkańców y, Bawarii na przykład. I, no I kiedy to kiedy nasz przyszły wilkołak ogląda to miasteczko przez teleskop, to widać, że to jest takie zwykłe, malutkie miasteczko, w którym życie toczy się dość leniwie i wystarczy naprawdę niewiele tym ludziom, żeby wzbudzić sensację. A kiedy się już pojawia ktoś taki jak wilkołak, czyli postać fantastyczna i wyjątkowa, no to wiadomo, że musi w tym, w tym miejscu bardzo wrzeć. I to napiętnowanie mm -hmm. podoba mi się naszej postaci, kiedy wkracza on do kościoła i wszyscy się za nim obracają. Po, trzeba, z ojcem. Tak, trzeba pominąć to, że każdy patrzy w inną stronę, <grym> że, że rzeczywiście <grym> nie, nie mogło być tak. Widziałeś ten fragment, pamiętasz go? On, A, on staje tak, na końcu każdy się kościoła. W tak, inną stronę. I, I ludzie patrzą, widać, że nie mogą kierować wzroku w tą samą stronę, bo ktoś patrzy bliżej, ktoś patrzy jeszcze e, e, dalej. Natomiast i tak jest fantastycznie skonstruowana ta senna <laughs> nie wiem dlaczego, miałem takie skojarzenia troszeczkę z Omenem, kiedy tego Daymiena próbują zaciągnąć do kościoła, a on się bardzo broni przed fajnie. tym. Ale to, to już tak jest, no, znowu chyba za bardzo poleciałem, bo nie wystarczy chyba tylko kościół, żeby sobie pokojarzyć takie, takie różne fontki. Natomiast ale... no, no miałem takie skojarzenie, więc się tym dzielę. Wiesz co, ale to metaforycznie jest bardzo ważne. To, że zostaje odrzucony przez lokalną społeczność właśnie w kościele. Wydaje mi się, że nie jest to przypadek, że, że, że ta scena rzeczywiście rozgrywa się podczas mszy, trwania mszy i albo no, z bardzo smutną miną odchodzi, wychodzi tak. z tego kościoła i co właśnie jest ważne, podkreślenia w pierwszym rzędzie siedzi również jego ojciec tak, i tak. nie reaguje na to. Jest takim właśnie, tak jak powiedziałeś, jakimś takim miękkim, miękkim naleśnikiem. Nie? Odwraca się i nie robi nic. Jak ja go oglądam, to mam takie wrażenie, że on jest dezorientowany. Nie wie, nie wie, nie wie co się w ogóle mm. dzieje. Natomiast fakt, że on siedzi w pierwszej ławie jednoznacznie tutaj świadczy o tym, że on jest ważną postacią dla, tej, dla tego miasteczka. Zresztą to już wcześniej się sugeruje, że on jest Znany, że u niego ludzie pracują, że każdy w mniejszym lub większym stopniu jest w zasadzie związany z tą rodziną i z tym domem. A tutaj wyraźnie, jako że zasiada w pierwszej ławie, widać, że, że to jest postać tutaj bardzo ważna dla, dla tego miasteczka. Natomiast jeszcze wracając do tego całego teleskopu, w tej scenie on przecież przygląda się dziewczynie, którą wkrótce będzie chciał poznać i będzie tak. chciał nawiązać e, romans. Wydaje mi się, że dość łagodnie ona go potraktowała, biorąc pod uwagę fakt, że on ją podglądał. Mm -hmm. A zauważyłaś się, mówiła o dziewczynie, jakie kolczyki ona na siebie ubiera? Nie, nie, nie. To są, to są półksiężyce. No te, półksi no te półksiężyce, o których on wspomina, tak. Mhm. Nie, to, jest, to jest ciekawe, że tam Aha. również bardzo ładnie poprowadzone są w tym filmie takie szczegóły. Aha. Jego dziewczyna ma kolczyki półksiężyce, również Gypsy Woman, czyli Maria Uzpenskaya ma również te same, znaczy te same, podobne kolczyki. On kupuje laskę, która ma srebrną końcówkę w kształcie głowy wilka. To są fajne takie wszystkie szczegóły, które budują całą tą historię. Może nie na, jakby na pierwszym się nie wybijają, ale są ważne, uważam, te szczegóły. Co ciekawe i warte podkreślenia, nie pojawia się w tym filmie jeden motyw, który, który jakby stał się częścią legendy, wilkołaka, który jest bardzo istotny, a w tym filmie tego nie zobaczymy. Wiesz, o czym mówię? Nie, nie. Nie ma peł nie ma, nie ma, księżyca Aha, w pełni. Tak, jest. rzeczywiście. Uh -huh. Ani razu w tym filmie nie zobaczymy księżyca, co jest, co jest jakby tożsame z wilkołakiem, wiesz, księżyc, na, na którego tle wilk wyje, tego tutaj nie zobaczymy w tym filmie. Znaczy, też tutaj nie, nie znam do, dokładnie topografii tego miasteczka i terenu bliskich, bo ja nie wiem, jak daleko jest położony ten lasek i, i jak daleko osiedlili się cyganie, prawda, mamy takie przeskoki. Jest miasteczko mhm. i nagle jest lasek. Ja nie wiem, jak nie widzimy nigdy wędrówki, nikogo właśnie do tego lasku. Ja nie wiem, czy on jest tuż przy tej miejscowości, czy kawałek dalej. Trochę, trochę takie dziwne, trochę mi tego brakowało. Tak, tak. Takie mam wrażenie przeskoków. Tutaj w tym wszystkim. Ale wydaje mi się, że to jest podyktowane po prostu też charakterem realizacji ówczesnej, bo no ten, e, podobny powiedzieć. miałem mhm. problem ch, troszeczkę z, z, dra, z, dra, z Drakulą. Już mniejszy już mniejszy z, z Frankensteinem, ale w Drakuli również, również miałem ten problem. Jak, jak już wspominam o tym Frankensteinie, to tam był większy akcent położony właśnie na stosunek i w niewidzialnym człowieku, o, o którym rozmawialiśmy, na stosunek właśnie społeczności do tych powiedzmy sobie dziwolągów. Prawda? tutaj jest jedynie to tak delikatnie, yy, delikatnie zaznaczone, bo ten główny dramat rozgrywa się w wnętrzu, w samym wielkołaku, który nie potrafi sobie poradzić yy, z całą tą sytuacją, nie potrafi jej ogarnąć, nie potrafi jej z, w ogóle zrozumieć, co się z nim dzieje i czym to jest wywołane i spowodowane, bo przecież to wszystko, to, to, to o czym słyszał o tej całej legendzie, no to wydawało mi się, że to są takie mrzonki, no. zresztą ten ojciec wyraźnie tutaj yy, mówi o tym, że no, no ludzie sobie opowiadają Prawda, o takich rzeczach nie należy tego brać zupełnie serio, chociaż on też, jakby, bierze to pod uwagę, że rzeczywiście może tak być, że jego syn staje się wilkołakiem nocą. Tak, tak. Halo, raczej, że to jest, tak, tak, <laughs> tak, tylko że mówi ojciec wtedy, że jest to raczej stan umysłu, rodzaj właśnie psychicznych zaburzeń niż faktycznej no, zmiany no, takiej powiedzmy w zwierzę. Tak, prawda? oczywiście, ale później się spotyka z cyganką i ona mówi, no nie wierzysz w to, ale zabrali ze sobą laskę, przyszedłeś tutaj, nie? Mhm. a widzisz. Mhm. Tak, tak I zresztą te ważne. sceny w tym, w tym lasku są yy, fajnie skomponowane, ta mgła tutaj się roztaczająca, jest taka przyjemna atmosfera yy, grozy. Co prawda jest to dość ubogie i pewne ujęcia się powtarzają przecież, ale, yy, ale robi to wrażenie. Jest taki, taki fajny klimat wytworzony. Ale jeszcze yy, chciałbym wrócić do postaci policjanta, który do tego śledczego tutaj, no, mhm. mogło być lepiej. Nie uważasz? Jest za mało tak wyraźna ta postać, że on powinien być taki upiedliwy, chodzić, węszyć i to tam gdzieś jest, ale jest to tak, tak no, no słabiutko jeszcze, no. Ja w ogóle, tak, brakuje tutaj troszeczkę postaci takich wyraźnych, drugoplanowych, oprócz oczywiście Lugosiego, ale w ogóle co na co zwróciłem uwagę, ten film w przeciwieństwie na przykład do niewidzialnego człowieka jest zrobiony bardzo poważnie. Zwróciłem na to uwagę, oglądając ten film ostatnio, że tutaj nie ma czegoś takiego, jak myślę o tych policjantach, którzy pojawiają się w niewidzialnym człowieku. Jest ich kilku, bardzo charakterystycznych i, i, i oni spełniają rolę takiego właśnie wentyla, który, który trochę spuszcza takie napuszenie z filmu niewidzialny człowiek, a tutaj rzeczywiście jest wszystko bardzo, bardzo poważnie podane. Nie ma tutaj puszczania ok do widza w żadnym momencie wydaje mi się. Nie, nie ma, nie ma, nie ma czegoś takiego zdecydowanie. Natomiast yy, daje radę ten film. Często filmy, które były tak strasznie starały się być poważne kiedyś, dzisiaj śmieszą, natomiast tutaj coś takiego w ogóle nie zachodzi, bo ten film doskonale się sprawdza, mimo, że został podany całkiem serio. Mhm. Ja, ja powiem, bo mówiłeś o swoich ulubionych scenach, ja rzeczywiście zwrócę uwagę to, co ja bardzo lubię w tym filmie, ale oprę się troszeczkę na tym, o czym już wspomniałeś. Strasznie podoba mi się rzeczywiście ta lokalizacja w tym lesie. To wszystko oczywiście zrobione jest w studiu. Te drzewa są pomalowane gliceryną i one tak fajnie błyszczą. Tam gła, która jest, ściela się gdzieś no, przy podłodze, a chodzi o ziemię. To wszystko wygląda fantastycznie. Oczywiście tak jak zwróciliśmy uwagę w poprzednim naszym epizodzie z Czarnokrężnikiem Skrajny Oz, to wszystko ma takie... Dziś dziwne wrażenie takiej rozszczepienia rzeczywistości, polegającej na tym, że my wiemy, że to nie jest do końca perspektywa prawdziwa, że to wszystko jest udawane, ale w moim odczuciu na tym polega potęga tych filmów, Uniwersalu i przede wszystkim tego filmu. Ja naprawdę uwielbiam oglądać te sceny w lesie, ale też również te wszystkie sceny, które rozgrywają się w pomieszczeniach, w tych sklepikach. Wiesz, to, to, ten film jest czarno-biały, ale ma w sobie tak niesamowitą ilość detali i szczegółów w stronie scenografii, dekoracji, nawet jeśli ja wiem, że to jest studio i on tworzy bardzo spójną całość, oczywiście nieco anachroniczną, nieco utrzymaną w stylu retro, jeśli chodzi o sposób realizacji tego filmu, ale mi niesamowitą przyjemność sprawia oglądanie takich filmów jak Wilkołak właśnie pod tym względem takiej bardzo konkretnej pracy scenografów, którzy to wszystko wykonali od podstaw. Ta, zresztą ten, to miasto, o którym mówiłeś już ki kilka razy teraz, one było tak atrakcyjne, że pojawia się w wielu, wielu innych filmach, w Uniwersalu, w różnych seriach z Frankensteina i z wilkołakiem, one po prostu po przestawieniu różnego rodzaju elementów dalej grywało, podobnie z tym lasem, o którym też mówiłeś. Wystarczyło obrócić drzewo w drugą stronę, trochę je przestawić w innym miejscu i już byliśmy w innej topografii. To oczywiście sprawdza się wtedy, kiedy, kiedy no, w nie, nie, nie mamy jakby możliwości zobaczenia rzeczywiście, gdzie jesteśmy I, i tego tutaj w tym filmie nie zobaczymy. Zobaczymy cyganów, którzy wjeżdżają do miasteczka, a później yy, tak naprawdę oni znikają i pojawiają się w lesie. I my w tym lesie mamy się potem znaleźć, nie widzimy to, o czym powiedziałeś tej drogi, ale musimy brać pod uwagę, że te filmy były robione bardzo szybko. Trzy tygodnie na zrobienie filmu, który trwa 67 minut, to jest dobry wynik. Dlaczego Dlatego mam przede wszystkim takie wrażenie, że ten film jest bardzo taki statyczny, prawda? halo, mhm. że, te, że te sceny są bardzo takie spokojne tak. mimo wszystko. Może gdzieś tam jest jakiś nerw tego filmu, nie, nie jest on nie, nie, nie, nie jest on nudny, ani przywlekły, ani rozciągnięty, ale jest po prostu zwyczajnie taki statyczny. Brak mu takiej filmowej dynamiki. Nie mhm. że tam brakuje w ogóle akcji w tym filmie, bo się dzieje się niemało. Nie Natomiast sposób filmowania, jak się dzisiaj spojrzy, jest bardzo taki troszeczkę. Troszeczkę dzisiaj już staroświecki. Ale wiesz, to siłą tych filmów, wszystkich łącznie z Wilkołakiem, patrząc z perspektywy współczesnego widza, jest chyba też to, że te filmy są krótkie. One nie trwają dwie godziny, nie trwają nawet półtorej godziny. Czasami te trwają trwa 59 minut. 9... To, 60 no właśnie, minut. No właśnie. No właśnie. A na przykład kobieta Wilk z Londynu, to jest taki film również z Uniwersalu 406 roku, trwa 59 minut. <laughs> No też zauważ po film. prostu jak ten wstęp jest długi, przecież Wilkołak staje się Wilkołakiem w 40. którejś minucie. Dokładnie. No. Mhm. Już zachwyciliśmy się filmem? Chyba tak, chyba powoli zbierzemy do końca. Tak, to chyba wszystko co chciałem powiedzieć na temat y, samej produkcji filmu, tak sobie jeszcze otwieram pamięć, ale chyba tak. Jak powiedziałem, film stał się wielkim przebojem i spowodował napływ wilkołaków do Universalu. Powstał film w 1943 Roku, czyli dwa lata później Frankenstein spotyka człowieka-wilka. Powiedziałam o kobiecie-wilk z Londynu, pochodzącym z 1946 roku. On troszeczkę różni się od, od, od tego głównego nurtu wilkołaka, przede wszystkim nie gra tam Lon i Junior, ale rzeczywiście wilkołak stał się kolejnym wielkim sukcesem studia Universal, który spowodował, że to studio na długie lata mogło cieszyć się no, takim spokojem komercyjnym, znaczy czy, czy te filmy zarabiały rzeczywiście na siebie. Powiedzmy coś może na temat. Znaczy wiesz co, na temat samego juniora, to kiedyś może powiemy przy okazji jakichś filmów, ponieważ on y, no, nie skończył zbyt sympatycznie. To znaczy, grał w latach 70. w filmach Ala Adamsona. To jest taki można powiedzieć, no. Mhm. Facet, który jest podobny do Edwuda, grał w bardzo słabych filmach, ale ja myślę, że będzie jeszcze okazja kiedyś opowiedzieć o samym juniorze więcej. Powiedzmy coś na temat wydania tego filmu. Ono nie odbiega od wydania Drakuli, który, o którym rozmawialiśmy. Znaczy jest to solidna robota. Znaczy nie, ma, nie ma tutaj przesady w tym, w tym wydaniu, ale są materiały dodatkowe i to bardzo ciekawe, bo mamy komentarz historyka filmu. Co ciekawe, ten sam historyk komentuje film, który będziemy opowiadać przy kolejnym, kolejnym. naszym podcaście. Nie wiem, czy zauważyłeś. Tak. tak, tak, ja ci teraz coś powiem na temat tego komentatora, tego historyka. Mhm. No i jest film dokumentalny Potwory w świetle księżyca. W którym mówi się o samym Chaneju i mówi się o Jacku Piersie, w którym zobaczymy fotografię wyciągniętej z archiwum, jest zwiastun kinowy Nie ma przesady w tym wydaniu, ale jest to solidna robota. Poza tym nie ma tutaj takich, e, przepraszam za wyrażenie, takich dupereli, które tylko zapychają, mhm. bo, bo często mnie to męczy, kiedy fajnie wygląda na, na opakowaniu, rozpisane do, dodatki, a później włączasz i słyszysz o tym, że wszyscy fajnie się bawili na planie, że są sobie bliscy. E, krótko po tym, jak wyszli z planu, razem grają i bawią się. Od, przykład na, najlepiej przy, niedawno oglądałem Harry'ego Pottera, Insygnia śmierci, część pierwsza na Blu-ray'u i no, męczyły mnie te dodatki po prostu, ponieważ no, słyszałem o tym, jak to wszyscy się spotykają i, i bawią po, po, po tym, jak schodzą z, z planu, jak to się bawią znakomicie na samym planie, kiedy się aktorzy wspólnie gonią, jak to i reżyser jest ich przyjacielem, itp., itd. Jest to niezwykle męczące. natomiast tutaj nie ma takich materiałów na szczęście i jest to po prostu merytorycznie najwyższa półka. O, no właśnie, nie ma tutaj tak zwanych, tak, nie ma tu takich materiałów sponsorowanych, które, które są przesłodzone i tak prowadzone w stylu amerykańskim, rzeczywiście jest to bardzo merytorycznie. Ja mam wydanie tego filmu czteropłytowe, jest to takie rozszerzone wydanie, rozszerzone wydanie w, w Uniwersalu, tych, o tych potworach, do tego mam, tu już się pewnie chwaliłem, figurkę również Ym, Lona juniora w charakteryzacji <grych> Wilkołaka. W tym czteroputowym wydaniu, oprócz tych rzeczy, o których tych mówiłeś, jest jeszcze film Wilkołak z Londynu z 1935 roku. Frankenstein spotyka człowieka wilka z 1943 roku, kobieta Wilk z Londynu z 1946 roku. Rzeczywiście mamy tu do czynienia z świetnym komentarzem Toma Weavera i tu się muszę chwilę zatrzymać, bo ja Toma Weavera bardzo dobrze znam, ponieważ ten facet tak naprawdę spowodował w moim życiu taką zmianę, że miałem dzięki niemu, dzięki jego książkom możliwość napisania pracy doktorskiej dotyczącej kina klasy B, ponieważ ja na jego książkach tak naprawdę bazując na jego książkach stworzyłem większą część mojej pracy doktorskiej. Tom Weaver jest historykiem filmów klasy B i on przeprowadził w swoim życiu mnóstwo wywiadów, czy wiele wywiadów z twórcami kina klasy B. Jest kilka książek dotyczących tych, tych, tych wywiadów, w różnych ciekawych tytułów, no może się mają te książki różne ciekawe tytuły. Na przykład Rozmowy z zombie jest taka książka jego, no. gdzie, gdzie on y, przeprowadza wywiady z aktorami, którzy odgrywali zombie, albo na przykład y, Atak filmów klasy B jest, jest taka książka. To, no, oczywiście to są wszystko książki, wydania anglojęzyczne, ale Tom Weaver to jest naprawdę jeden z tych historyków, y, którzy bardzo dobrze są przygotowani do, do, do, do y, zarówno przeprowadzania wywiadów z tymi twórcami, jak i do pisania książek na ten temat. Naprawdę świetny, świetny facet i polecam zarówno jego komentarze do filmów, które on prowadzi, jak i jego książki. Co ciekawe, Tom Weaver chciał przeprowadzić również wywiad z reżyserem tego filmu, George'em Wagnerem, ale mu się to nie udało ponieważ on żył oczywiście wtedy, kiedy chciał przeprowadzić ten wywiad. Nie było tak, że, że jak w filmie Eda Uda Noc upiorów musiał się połączyć za, za światami, żeby porozmawiać z Wagnerem. Wagner wtedy, kiedy chciał Weaver przeprowadzić z nim wywiad, był w takim domu starości i nie życzył sobie niestety spotkania z Weaver'em, co jakby Weaverowi się nie udało przeprowadzić ten wywiad, co jest wielką szkodą. Dlatego, że Wagner oprócz wyreżyserowania tego filmu, jak powiedziałem, był facetem, który dużo zrobił innych rzeczy dla studia Universal. I to nazwisko się przejawia w różnych produkcjach tego studia właśnie w latach 30 i 40. -tych. Natomiast szybko przeszedł na emeryturę, nie realizował później filmów i, i, i no, nie życzył sobie rozmowy z historykiem. Także tu jest jakaś, jakaś taka szkoda. Mhm. No, Okej. Okay. Dowiedziałem się więcej o historyku mhm. naszym. Dobry, dobry, jest naprawdę jest świetny. Wiesz coś jest taka anegdota na koniec. Ja kiedyś ja zawsze jak gdzieś wjeżdżam za granicę, to staram się odwiedzać zarówno sklepy z filmami, jak i z biblioteki, nie biblioteki, tylko księgarnie. I kiedyś będąc w Londynie, kupiłem sobie książkę właśnie Weavera, gdzie na okładce była, był taki Kosmita z filmu Atomic Submarine, to jest taka ośmiornica z jednym okiem, świetna okładka i w ogóle super wywiady. I wziąłem sobie ją do podróży do bagażu podręcznego, czyli miałem ją w łapie, kiedy przychodziłem przez kontrolę. Puściłem ją na, ten, na, na lotnisku na ten, na ten taki sunący się nie wiem jak to powiedzieć taśmę i panowie celnicy wzięli do ręki tą książkę zaczęli ją przeglądać, tam oczywiście było mnóstwo zdjęć dziwnych z tych filmów klasy B, zaczęli się śmiać no i tak stałem przy nich, zastanawiałem się, czym mi tę książkę oddadzą yy, i zapytałem się w końcu, bo oni tak mówią, to twoje? Ja mówię, tak. No, mówię do nich, can I keep it? Czy mogę to zatrzymać? Na co oni mówią, no if you must, kiedy, jeśli musisz. <laughs> Byli tak mocno uchochani naprawdę, Aha. że ktoś ma coś takiego i że będzie, wiesz, to czytał. No nie, jakieś takie bzdurki, ale mnie to ubawiło, że panowie dwaj właśnie otworzyli tą książkę Weavera i tak naprawdę dobrze się bawili patrząc na obrazki, potem wiesz, był właśnie Torionson na, na zdjęciach, Bela Lugosi no, no można sobie wyobrazić, te rzeczy które się pojawiają na przykład u nas w, na Facebooku z yy, Treklepik z Horrorami, no to można sobie wyobrazić właśnie, co ci panowie oglądali. To taka mała anegdotka dotycząca Weavera. <śmiech> no, nieźle. E... Kończymy. No, kończymy i zapowiadam może następny nasz podcast, tak? Y -y. Dokładnie. Yy, omówimy film, który trzeba nazwać twardym science fiction z lat 50. -tych. Będzie to film pod tytułem It Came From Outer Space reżyserii Jacka Arnolda czyli po polsku to przybyło z przestrzeni kosmicznej. Mhm. Dobra. No to dziękujemy dzisiaj ze słucha słuchaczom i dziękuję tobie, Jacku. Dziękuję również i do usłyszenia. Do usłyszenia.